Twój dom. Życiowa inwestycja. Chicago, okolica Belmont i Cumberland. Nowo wybudowany, trzysypialniowy dom. Dwie łazienki, pełny wykończony basement. Poczny wjazd do dużego, nowego garażu. Cena wywoławcza tego nowego domu to jedyne 270 tysięcy. Wystarczy 9,5 tysiąca pierwszej wpłaty. Zadzwoń. Zobacz. Kup 847 647 4000 847 647 4000 847 647 4000, 847 -647 -4000. Gdzie znajdziemy nowy dom? <śmiech> Jak to gdzie? Nie słuchasz magazynu Posiadłość? Sama zobacz w internecie. posiadłość.com Mój dom, którym piszę od lat Mój dom, którym kocham nieraz Czy to znasz? Tak ty to znasz! Mój dom, którym piszę od lat Mój dom nie nieraz czy to znasz? tak ty to znasz. Mój dom, w którym piszę tak. mój dom, który nie nieraz czy to znasz. Mój dom, moje szczęście. oczy jak to jest. Inspiruje nas życie.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 Tysiące domów w Kalifornii dotkniętych pożarami. Wzrost zaufania firm budowlanych. Wzrost optymizmu wynajmujących. Liczba przejętych nieruchomości i stopa zaległości hipotecznych pozostają na niskim poziomie. W klęskach żywiołowych, które zdewastowały domy w Teksasie, na Florydzie i w Porto Rico wygląda na to, że to jeszcze nie koniec tego dramatu. Tysiące domów i firm w Kalifornii zostało zniszczonych przez najgorsze pożary w historii tego stanu. Właściciele domów, tacy jak ci, którzy wypowiadali się przed kamerami CNN, mogli tylko patrzeć z przerażeniem. Gubernator Kalifornii Jerry Brown przekazał zapewnienia, które tylko ktoś, kto przeszedł przez to wiele razy, może zaoferować. Koladzik szacuje, że w obszarach metropolitarnych Napa i Santa Rosa ponad 172 tysiące domów zostało zagrożonych zniszczeniem przez pożary. Koszty odbudowy sięgną miliardów dolarów. Eksperci cytowani przez Realtor.com twierdzą, że klęska może spustoszyć rynek realnościowy w zamożnym regionie uprawy Wina, ich zdaniem odbudowa utraconych domów, firm i podstawowych usług może potrwać nawet 10 lat. Zaufanie budowniczych w całym kraju wzrosło od zeszłego maja do najwyższego poziomu. Co miesięczny poziom zaufania firm budowlanych, mierzony przez Krajowy Związek Budowniczych Domów, wzrósł o 4 punkty, przecząc przewidywaniom ekonomistów o niezmienionym poziomie. Robert Dietz, główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, powiedział, iż spodziewa się, że fundamenty gospodarcze i obiecujący wzrost liczby nowo zakładanych gospodarstw domowych ożywią rynek. Nastąpił wzrost optymizmu wśród nabywców domów. Najnowsze, comiesięczne badania nastrojów budowniczych przeprowadzone przez Fannie Mae ujawnia, że udział najemców, którzy twierdzą, że teraz jest dobry moment na zakup domu, wzrósł we wrześniu i wyniósł tyle samo, co najwyższy poziom w historii odnotowany po raz pierwszy w czerwcu. Doug Duncan, główny ekonomista Fannie Mae twierdzi, że optymizm wynajmujących jest również napędzany przez to, co nazywa postrzeganiem spadku zasobów. Najnowsze badanie nastrojów właścicieli domu przeprowadzone przez Berkshire Hathaway Home Services potwierdza ustalenia Fannie Mae. 71% potencjalnych właścicieli domów, przeważnie z pokolenia milenium, wśród których przeprowadzona ankieta, uważa, że teraz jest dobry moment, aby kupić dom. Poziom zapasów nieruchomości przejętych przez banki pozostaje w całym kraju na najniższym poziomie od 10 lat. Najnowsze dane z Koladzik pokazują, że od lipca liczba przejętych nieruchomości w stu największych obszarach metropolitarnych waha się od 1% w Denver do 2% w Nowym Jorku. Stopa zaległości hipotecznych w kraju pozostawała w lipcu na niezmienionym poziomie od czerwca i wynosiła 2%. Raport przygotowany przez CoreLagic pokazuje, że w skali kraju w lipcu 4,6% wszystkich właścicieli domów mających kredyty hipoteczne zalegało ze spłatami, co oznacza spadek o 0,9% od lipca w porównaniu do ubiegłego roku.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 Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our... Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mom, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. In the middle of our street, our house In the middle of our Our house In the middle of our street, Someone our house In tells you that you've got to In the, the middle, middle of our Father gets a plate for work Mother has to earn his shirt Then she sends the kids to school Sees them up with a small kiss She's the one they're going to miss In lots of ways.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 W internecie posiadłość.com 8476474000 Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy posiadłość. 8476474000 Internet posiadłość.com Agenci Illinois Star Realtors Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. The Twin Cities stają się coraz bardziej przyjazne kupującym. Biały dom proponuje nie przedłużać ubezpieczenia powodziowego w obszarach wysokiego ryzyka. Wartości działek budowlanych utrzymują się na rekordowo wysokim poziomie. Nowe dane dotyczące sprzedaży sugerują, że w The Twin Cities, rynek sprzedającego, wygląda coraz bardziej zachęcająco dla nabywców. Według danych Krajowego Związku Realnościowców z obszaru Minneapolis w sierpniu liczba sfinalizowanych transakcji i sprzedaży domów spadła o 1,4%. Zdaniem komentatora stacji telewizyjnej WCCO może istnieć logiczne wyjaśnienie. Jego zdaniem Minneapolis jest bardzo gorącym rynkiem dla sprzedających w niektórych dzielnicach. Jednak twierdzi on, że zaczyna być dostrzegalny rodzaj wyrównania z mniejszą liczbą wielu ofert kupna niż wcześniej. Administracja Trumpa proponuje zakończyć federalny program ubezpieczenia powodziowego dla nowych domów wybudowanych w obszarach wysokiego ryzyka. Zmiana ta mogłaby skutecznie ograniczyć liczbę nowych budów w wielu części Florydy, Luizjany i Wschodniego Wybrzeża. Firmy budowlane są zaniepokojone. Twierdzą, że propozycja Białego Domu stłumi gospodarkę. Obecnie puste parcele budowlane mają dużą wartość. Nowe dane Biura do spraw Ewidencji Ludności przeanalizowane przez Krajowy Związek Budowniczych Domów pokazują, że w 2016 roku ceny działek na domy jednorodzinne utrzymywały się na rekordowo wysokim poziomie. Połowa z tych parceli została wyceniona w ubiegłym roku na 45 tysięcy dolarów lub powyżej tej kwoty, co stanowi wzrost z 43 tysięcy w 2006 roku podczas boomu realnościowego. Niektóre z najdroższych działek budowlanych znajdują się w Nowej Anglii. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów uważa, że połowa wszystkich nowych domów jednorodzinnych sprzedanych w 2016 roku w Nowej Anglii odnotowała wartości parceli przekraczające 125 tysięcy dolarów.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 posiadłość.com. Mój dom, który piszabat. Mój dom, który płacze nie raz, czy doznaś? Tak ty to znasz. Mój dom, który Mój dom, który płacze nie raz, czy to Mój dom, moje szczęście. Oczy jak to jest. posiadłość.com. Inspiruje nas życie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 647-4000-847-647-4000 lub w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie. Biega!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 dumb. Życiowa inwestycja. Chicago, okolica Belmont i Cumberland. Nowo wybudowany trzysypialniowy sypialniowy dom, dwie łazienki, pełny, wykończony basement. Poczny wjazd do dużego, nowego garażu. Cena wywoławcza tego nowego domu to jedyne 270 tysięcy. Wystarczy 9500 pierwszej wpłaty. Zadzwoń. Zobacz. Kup 847 647 4000. 847 647 4000. 847 -647 -4000. 847 -647 -4000. Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Posiadłość.com Mój dom, w którym pisz mój dom, który płacze nie raz czy doznasz. Tak ty to znasz. Mój dom, w którym piszę was, mój dom, który płacze nie raz czy to znasz. Mój dom, moje szczęście. Oczy jak to jest. Posiadłość.com inspiruje nas życie.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 Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! O chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości. Oto nasze oferty tygodnia. Mount Prospect. Okazja. Dwupoziomowy, 3 sypialniowy dom do remontu. Kominek, garaż, częściowy basement, niski podatek od nieruchomości. 275 tysięcy. Buffalo Grove, dwupiętrowy, czterosypialniowy dom, dwie łazienki, pełny basement, celujący dystrykt szkolny, 250 tysięcy. The trzy trzysypialniowy murowany dom z pełnym basementem, pieszy dystans do Lake Opika. Dom nadaje się do małego remontu, 220 tysięcy. Jonesburg, luksusowy czterosypialniowy dom nad jeziorem, pięć łazienek, garaż na cztery samochody, prywatna przystań, 5600 stóp powierzchni, niski podatek od nieruchomości, okazja. Skoki, nowy na rynku, duży murowany czterosypialniowy ranch, trzy łazienki, pełny wykończony basement, niski podatek, wspaniałe szkoły, 390 tysięcy. Crystal Lake. 17 Siedemnastoletni dom na olbrzymiej jednoakrowej parceli. Cztery sypialnie, trzy łazienki, 3200 stóp powierzchni. Cena obniżona do 387 tysięcy. Wielka to okazja. Franklin Park. Wysoce dochodowy, murowany budynek dwuapartamentowy z wykończonym basementem. Garaż na dwa samochody. Boczna ulica 320 tysięcy.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 COM. WIADOMOŚCI Z RYNKU NIERUCHOMOŚCI Nawiedzony dom nie stanowi problemu dla większości kupujących. Dalszy niedobór wykwalifikowanych pracowników w budownictwie rezydencyjnym. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych prognozuje spadek sprzedaży nowych domów we wrześniu. Czy kupiłbyś nawiedzony dom? Najwyraźniej dla większości Amerykanów pragmatyzm bierze górę nad strachem przed duchami. Nowa ankieta przeprowadzona przez Realtor.com pokazuje, że większość ludzi zamieszkałaby w nawiedzonym domu, gdyby cena była dobra i gdyby dom był wystarczająco duży. 58% powiedziało, że rozważyłoby tę opcję. Pozostałe 42% twierdzi, że nie zamieszkałoby w domu, w którym straszy. Spośród osób, którym duchy by nie przeszkadzały, 40% e respondentów powiedziało, że sprzedający musiałby opuścić cenę. Jedna trzecia twierdzi, że potrzebowałaby większej powierzchni kwadratowej, a 29% przeprowadziłoby się do nawiedzonego domu, gdyby miał więcej sypialni. Październik to miesiąc karier w budownictwie, a mimo to sektor budowlany nadal boryka się z problemem niewystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników. Zdaniem Roberta Dietza, głównego ekonomisty z Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, w sierpniu wzrosła liczba wakatów w sektorze budowlanym. W programie Sunday Morning na kanale CBS powiedział, że potrzeba większej liczby pracowników budowlanych stała się jeszcze bardziej krytyczna od czasu dewastacji spowodowanej przez dwa duże huragany i pożary lasów w Kalifornii, które sprawiły, że tysiące osób potrzebują pomocy mocy budowlanej. W przyszłym tygodniu rząd opublikuje raport na temat sprzedaży nowych domów we wrześniu. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych prognozuje znaczny spadek spowodowany huraganami Harvey i Irma. Wiceprezes do spraw badań i ekonomii z MBA Lynn Fisher przewiduje sprzedaż na poziomie 42 tysięcy nowych domów, co oznacza spadek o ponad 19% w porównaniu do sierpnia. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. dotyczące wyceny nieruchomości. Proces wyceny domu może być bardzo stresujący dla wielu sprzedających. Już wystawiłeś swój dom na sprzedaż. Może nawet otrzymałeś ofertę. Teraz przychodzi ktoś, aby powiedzieć Ci, ile Twój dom jest wart. Ten ktoś może szybko ustalić cenę i zaprzepaścić szansę na sprzedaż. Masz prawo się denerwować. Na szczęście większość wycen nie wpływa negatywnie na sprzedaż. Istnieją jednak pewne mity dotyczące wyceny, w które wierzą sprzedający, a które warto rozwiać. Rzeczoznawca może powiedzieć, ile kupujący powinien zapłacić. Ustalenie ceny domu to sztuka, a wycena to tylko jeden z elementów tej układanki. Do wyceny swojego domu możesz wynająć trzech różnych rzeczoznawców i uzyskać trzy różne szacunki, podobnie jak w przypadku pośredników. Rzeczoznawca przedstawi opinię na temat wartości domu w oparciu o swoje doświadczenie. Jeśli jest dobry w tym, co robi, cena będzie zazwyczaj zbliżona do prawdziwej wartości rynkowej, ale nie zawsze. Nabywca byłby bardzo sfrustrowany, gdyby dowiedział się, że bank nie pożyczy mu więcej niż wysokość kwoty, na jaką rzeczoznawca wycenił nieruchomość. Taka wycena to tylko opinia, niemniej jednak banki nadal ją uwzględniają przy podejmowaniu decyzji kredytowych. Jeśli dom jest wyceniony na kwotę niższą niż oferta sprzedaży, a ty nadal chcesz sprzedać za cenę wywoławczą, wówczas nabywca lub sprzedający muszą sfinansować różnicę. Czasem kupujący i sprzedający idą na kompromis. Sprzedający obniża nieco swoją cenę, a nabywca płaci więcej, aby pokryć różnicę. Inspekcja domu i wycena to to samo. Inspekcja domu i wycena to dwie różne rzeczy. Inspekcja domu ma na celu zidentyfikować problemy nieruchomości, o których wszystkie strony powinny wiedzieć, zanim dojdzie do płatności. Natomiast wycena ma na celu ustalenie wartości rynkowej domu. W celu określenia wartości, rzeczoznawca analizuje podobne, niedawno sprzedane domy w Twojej okolicy. Rzeczoznawca porównuje cechy Twojego domu z innymi, podobnymi nieruchomościami w celu ustalenia ceny dla kredytodawcy. Jeśli kredytobiorca stara się o kredyt hipoteczny zabezpieczony przez agencję rządową, wtedy rzeczoznawca szuka braków i niedociągnięć. Typowe problemy to złuszczająca się farba, zagrożenia bezpieczeństwa, brak balustrad na tarasie, brakujące poręcze na schodach, brak bieżącej wody, niedziałający system grzewczy, oderwane rynny, zniszczone płoty. Inspektor z kolei sprawdza, czy nie ma pleśni, problemów z fundamentami, dachem, instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryką. Im więcej pieniędzy zainwestujesz w dom, tym wyższa będzie wycena. Jednym z większych mitów dotyczących sprzedaży nieruchomości jest to, że każde ulepszenie zwiększa wartość domu. W rzeczywistości czasem obniżają one wartość domu. Możesz wydać 75 tysięcy na renowację basementu, jednak rzeczoznawca doda do wartości domu znacznie mniej. Nie tylko wykończona przestrzeń poniżej poziomu gruntu wyceniana jest inaczej, zwrot również nie jest taki sam w przypadku przestrzeni powyżej gruntu. Wartość rynkowa Twojego domu zależy od tego, ile potencjalni nabywcy są gotowi za niego zapłacić. Jako przykład weźmy wyremontowany garaż, który przemieniłeś sobie. Fantastyczny pokój rozrywki. Jednak w rzeczywistości większość kupujących chce garażu, w którym będą mogli zaparkować samochody. To co było dla Ciebie ważne, niekoniecznie jest ważne dla większości nabywców. Sprzedający powinni zawsze być świadomi udoskonaleń, które zwiększają wartość domu i dokonywać mądrych wyborów inwestycyjnych. Wystarczy poprosić doświadczonego agenta o pomoc w tej kwestii. Rzeczoznawca ma zaspokajać potrzeby nabywcy. Ustaliłeś cenę, wystawiłeś dom na sprzedaż, a teraz kupujący płaci za rzeczoznawcę, który przychodzi i określa wartość domu. Wydaje się logiczne, że ponieważ za wycenę płaci kupujący, to rzeczoznawca musi pracować dla nabywcy. Jednak prawda jest taka, że rzeczoznawca ma zaspokajać potrzeby kredytodawcy, który wymaga wyceny zanim wypłaci pieniądze nabywcy. Kredytodawcy kurczowo trzymają się przyjętego procesu, są w branży zarabiania pieniędzy i chcą mieć pewność, że będą mogli je nadal pożyczać. Kredytodawca musi upewnić się, że pożycza tylko tyle pieniędzy, ile wart jest dom i ani grosza więcej. Istnieją przepisy prawne, które zabraniają wywierania presji na rzeczoznawcę. Dobry fachowiec z tej branży szczyci się bezstronnością. Oszacowana wartość, wartość rynkowa i wyceniona wartość to wszystko to samo. W branży nieruchomości istnieje wiele terminów, które są błędnie interpretowane. Ludzie ciągle używają zamiennie słów, myśląc, że mają one to samo znaczenie. Przykładowo, oszacowana wartość, jaką zdaniem lokalnego asesora podatkowego jest warta Twoja nieruchomość, to tak zwana wartość urzędowa, a nie rynkowa. Oszacowanie wartości domów to tylko miara, według której powiat pobiera odpowiednią kwotę podatków. Wartość szacunkowa to opinia rzeczoznawcy w trakcie zakupu lub przefinansowania przez istniejącego już właściciela domu. Kredytodawcy używają oszacowanej wartości jako podstawy do udzielenia kredytobiorcom finansowania. Wartość rynkowa to konkurencyjna cena, jaką nabywca jest gotów zapłacić i najniższa cena, jaką sprzedający jest gotów zaakceptować. W teorii wyceniona wartość i wartość rynkowa powinny być zbliżone. Wartość na Zillow.com to wycena internetowa, a jednocześnie najgorszy sposób oszacowania wartości rynkowej nieruchomości. Szacunek Zillow.com, tak zwany Zestimate, jest często zaniżany lub znacznie zawyżony. Nie jest on wiarygodny i nie powinien być wykorzystywany jako podstawa wartości nieruchomości. Lepszy dom gwarantuje lepszą cenę. Możesz mieć największy i najpiękniejszy dom w całej okolicy, ale nie gwarantuje to wcale, że wartość wyceny będzie odzwierciedlać jego wyjątkowość. W rzeczywistości fakt, że nieruchomość zbytnio wyróżnia się na tle pozostałych domów może przynosić więcej szkody niż pożytku. Domy są wycenione w oparciu o okolice, w jakiej się znajdują. Przeczoznawca bierze pod uwagę wielkość i udogodnienia nieruchomości w Twojej dzielnicy. Jeśli wszyscy inni mają 2000 stóp kwadratowych powierzchni i laminowane blaty, a ty masz 4000 i granitowe blaty, prawdopodobnie wycena będzie niższa niż się spodziewałeś. Przeczoznawca wyceni twój dom podobnie jak inne domy w okolicy. Twój może być wyceniony nieco wyżej, ale nie na tyle, abyś odzyskał pieniądze, jeśli zmieniłeś swój dom w pałac. Jeśli otaczają cię domy w niższej cenie, to obniży to wartość twojego domu. Jednym z najczęstszych przykładów jest zakup własnej działki, na której budujesz standardową nieruchomość, która nie pasuje do sąsiednich nieruchomości. Podczas gdy pozostałe domy są warte 400 tysięcy dolarów, niezbyt mądre jest budowanie czegoś, co powinno być warte 600 tysięcy ze względu na koszt. Jeśli chodzi o wartość domu, zawsze lepiej, jeśli jest ona niższa. Sąsiadowanie z domami o wyższych cenach podnosi wartość Twojego. Wielu sprzedających nie rozumie, jak ważną rolę odgrywa lokalizacja. Jeśli chodzi o nadmierne udoskonalenia, przez lata spotkałem wielu sprzedających, podejmujących złe decyzje finansowe. Zrozumienie, jakie znaczenie ma wartość rynkowa, jest ważne niezależnie od tego, czy kupujesz, czy sprzedajesz dom.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 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie. Z rynku nieruchomości. Kredytobiorcy mniejszości etnicznych zyskują udział w rynku kredytów hipotecznych. Detaliści oferują poradnik pod tytułem Home Owners Skills 101. Wzrost liczby zaciąganych kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu. Gdzie mieszkać z kotem lub psem? Według danych z ustawy o konieczności ujawniania informacji hipotecznych Home Mortgage Disclosure Act liczba kredytów udzielonych kredytobiorcom pochodzenia afroamerykańskiego wzrosła w 2016 roku znacznie szybciej niż liczba kredytów udzielonych kredytobiorcom rasy białej. Insight Mortgage Finance przeanalizowało dane liczbowe i stwierdziło, że liczba zaciąganych kredytów hipotecznych wśród czarnoskórych kredytobiorców wzrosła o ponad 26% od 2015 roku. Jednak Afroamerykanie nadal częściej spotykają się z odmową niż biali. Dane pokazują, że 1 na 4 wnioski złożone w zeszłym roku przez Afroamerykanina zostało odrzucony w porównaniu do 15% wniosków złożonych przez wnioskodawców rasy białej. Istnieje pewna wiedza i umiejętności, które są tradycyjnie przekazywane z jednego pokolenia właścicieli domów na kolejne. Jednak The Wall Street Journal donosi, iż niektórzy detaliści przyjmują teraz rolę instruktażową w miarę, jak coraz więcej milenialsów staje się właścicielami domów. Gazeta informuje, że rady dotyczące bardzo podstawowych zagadnień, na przykład jak kosić trawnik, jak wbić gwóźdź młotkiem, a nawet jak dobrze umyć podłogę mopem, stanowią teraz materiał omawiany w internetowych poradnikach. Jim King, starszy wiceprezes Scott's Miracle-Grow powiedział, że milenialsi należą do grupy, która mogła nie dorastać, brudząc sobie ręce, uprawiając ogród warzywny w domu swoich rodziców. Joe McFarland, wiceprzewodniczący J.C. Penny, powiedział, to pokolenie cechuje się raczej nastawieniem pod tytułem zrób to za mnie niż zrób to sam. Według danych liczbowych przygotowanych przez dziennik Inside Non-Confirming Markets kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu zyskały na popularności, a ich liczba wzrosła o ponad 40% od pierwszego do drugiego kwartału 2017 roku. Szacuje się, że od kwietnia do czerwca kredytobiorcy zaciągnęli tego rodzaju kredyty o wartości 59 miliardów dolarów, a główne banki i parabanki odnotowały solidne zyski. Wolisz psy czy koty? Zdaniem badaczy z Realtor.com, którzy przeanalizowali dane, Twoja odpowiedź może pomóc Ci podjąć decyzję dotyczącą tego, gdzie będziesz mieszkać. Możesz wierzyć lub nie, ale byli w stanie określić, które miasta są najlepsze, w zależności od tego, jakie zwierzęta domowe preferujesz. Ocenili miasta pod względem takich czynników jak wysokość opłat z tytułu posiadania psa i kota, domów na sprzedaż z udogodnieniami dla psów, Usług dla zwierząt, liczby weterynarzy na jednego mieszkańca, a nawet udziału procentowego restauracji, do których można wejść z psem. Dla miłośników psów najlepszym wyborem okazało się Austin w Teksasie, a także Reno w Kalifornii. Miłośnicy kotów powinni rozważyć Albany w stanie Nowy Jork, Eugene w stanie Oregon oraz Seattle w stanie Waszyngton.